bomba. Wedle jego relacji stało się to na pierwszym piętrze, a nie na parterze. Jest to jednak mniej ważny szczegół. Bomba była po prostu petardą, która na szczęście nie spowodowała żadnych ofiar, tylko bardzo dużo dymu i smrodu. Chociaż można było wyjść normalnie schodami, strażacy wyciągali ludzi przez okna, co oczywiście zwiększało dramatyzm sytuacji. Później za pośrednictwem szeptanej propagandy głoszono, że petarda pochodziła z magazynów Studium Wojskowego Uniwersytetu Warszawskiego Kto naprawdę podłożył tę petardę w gmachu cenzury i jakie były jego rzeczywiste intencje Wątpliwości nie miał Romuald Barwicz który nawiązał do prowokacji GPU z lipca 1928 roku kiedy to dwóch białogwardzistów rzuciło bombę w biuro przepustek GPU Zapoczątkowało to falę procesów sądowych i nasilenie terroru wymierzonego głównie w inteligencję 40 lat później nieznani sprawcy podłożyli bombę w budynku cenzury. Wprawdzie dywersanci nie zostali ujęci, efekt był ten sam. U.B., pisownia oryginalna, rozpoczęło, pisał Barwicz z przesadą, akcję terroru przeciwko inteligencji według metod i na skalę znaną tylko w Związku Radzieckim. Tymczasem 29 lutego, już przed godziną 16, sala za była pełna. Przybyło około 400 literatów. Do sali nie wpuszczono krajowych i zagranicznych dziennikarzy. Zebranie prowadziła Wanda Żółkiewska. Na wstępie w sposób jawny wybrano towarzyszących przewodniczącej dwóch asesorów. Zostali nimi Neverly i Międzyrzecki. Sekretarzowała Halina Auderska. Zdecydowano też, że głosowanie rezolucji będzie tajne. Do komisji skrutacyjnej weszli Tomasz Burek, Jan Nagrabiecki, Andrzej Mencfel, Anna Trzeciakowska, Marian Grześczak i Andrzej Dobosz. Odczytano też, zgodnie z prośbą autora, list Zygmunta Mycielskiego adresowany do prezydium zebrania. W liście tym czytamy Zamiast zdakowej formy pomyślnych obrad przesyłam Wam koledzy życzenia, by Wasze dzisiejsze zebranie stało się wyrazem takiego stanowiska Związku Literatów Polskich, które wykaże, że zakazy i zezwolenia w stosunku do największych dzieł literatury światowej i polskiej nie mogą być rezultatem obaw i małostkowego tropienia aluzyjności. Literatura... Jest nieustającą aluzją, dyskusją, przestrogą i nauką. Wasze dzisiejsze obrady przyjmą, mam nadzieję, takie nieulegające wątpliwości założenia i staną się wyrazem jasnego i jednomyślnego stanowiska pisarzy polskich. Życzenia moje wyrażają z pewnością myśli i intencje wielu muzyków i kompozytorów polskich, do których związku należę. Gdy list odczytano, wielu zebranych sądziło początkowo, że napisał go przebywający w tym gorącym okresie we Francji i we Włoszech prezes Iwaszkiewicz. Na wstępie przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki, dyrektor Balicki, poinformował zebranych o motywach władz, jakimi kierowały się one, zdejmując dziady. Przemówienie było niezręczne i wywoływało wybuchy śmiechu na sali. Mówca tłumaczył zebranym, że pełne przedstawienie trwałoby 6 godzin i oczywiście selekcja materiału była konieczna – ale że tym razem tekst został tendencyjnie spreparowany. Dowodził, że władze powinny roztaczać nadzór polityczny nad dziadami, co część sali rozumiała jako nadzór policyjny. Balicki skarżył się na Deimka, że jest twórcą trudnym i opornym, że podał się do dymisji, która jednak nie została przyjęta. Wydaje się, że miał do reżysera pretensje o to, iż zrealizował koncepcję zdecydowanie własną, odmienną od tej, jaką wspólnie z Balickim naszkicowali, w jedynej na ten temat rozmowie przed rokiem. Mówca przypomniał też, że 7 lutego prezes Iwaszkiewicz na posiedzeniu Prezydium Rady Kultury i Sztuki zgłosił pod adresem ministra interpelację w sprawie zdjęcia ze sceny dziadów, co zdaniem Iwaszkiewicza budzi w środowisku literackim głęboki żal i zaniepokojenie. Tym większe, że posunięciu temu towarzyszyły tysiące plotek, tysiące najrozmaitszych tłumaczeń i interpretacji tego faktu. Balicki poinformował pisarzy, że na tę interpelację minister Motyka udzielił wówczas obszernej odpowiedzi. 9 lutego Motyka spotkał się z pełnym zarządem Polskiego Penklubu, a następnego dnia z przedstawicielami Zarządu Głównego i Zarządu Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Wedle relacji Balickiego obie kilkugodzinne rozmowy miały na celu przeciwstawienie się plotkom i fałszywym interpretacjom faktów, Wzajemne przekazanie sobie informacji i wyjaśnienie całokształtu nieporozumień czy niezręczności w różno źródłowym, nerwowym czasem działaniu, jakim obrasta trudna, a w tej chwili już bolesna sprawa dziadów w Teatrze Narodowym. Balicki zacytował też fragment przedwojennej recenzji Pióra Słonimskiego, który pisał, iż ogrom natchnienia zawarty w dziadach jest bogactwem narodowym, ale bogactwem dość kłopotliwym. W zakończeniu wystąpienia Balicki stwierdził, że gdy nasilenie i notoryczność demonstracji przekroczyły zdecydowanie ustalone porządkiem publicznym granice, co utrudniało twórczą pracę aktorów i przyjmowanie przedstawienia w kategoriach estetycznych, 16 stycznia postanowiono zdjąć z afisza tę inscenizację po wygraniu spektakli sprzedanych. Skoro przedstawienia dziadów stały się pretekstem do opozycyjnych demonstracji nieodpowiedzialnych ludzi, Postanowiono usunąć ten pretekst, aby przede wszystkim wielkość Mickiewicza nie była nadużywana. Intencją decyzji o przerwaniu przedstawień dziadów była również chęć ustrzeżenia Teatru Narodowego i inscenizatora przed zamienieniem niewykrystalizowanego politycznie przedstawienia dziadów na sztandarowy, jakże łatwy chwyt opozycji. Tekst tego wystąpienia opublikowało Życie Warszawy dopiero w numerze 17-18 marca. Jako pierwszy głos zabrał Słonimski, który stwierdził, że istotnie napisał, iż dziady są bogactwem narodowym dość kłopotliwym, ale dla rządów dyktatorskich. Wyjaśniał przy tym, że naturalnie chodziło mu o sanację. Balicki upierał się jednak, że po słowie kłopotliwym była kropka. Nieporozumienie wzięło się stąd, że Balicki zacytował Słonimskiego z powojennego, ocenzurowanego wydania jego starych recenzji teatralnych. Z kolei przedstawiono zebranym dwa projekty rezolucji – Projekt rezolucji partyjnej popieranej przez koło ZSL przy Związku Literatów Polskich Pióra Dobrowolskiego odczytał jej autor. W projekcie wyrażano zaniepokojenie decyzją zawieszenia przedstawień dziadów. Ubolewano, że mogło do tego dojść, ale jednocześnie odgradzano się od postaw sprzecznych z interesami naszego ludowego państwa i wyrażano nadzieję na wznowienie przedstawień. W tajnym głosowaniu rezolucja ta uzyskała 124 głosy. Za projektem rezolucji zgłoszonej przez Kijowskiego opowiedziało się 221 osób. 10 pisarzy oddało białe kartki. Na 431 osób w głosowaniu udział wzięło 365, w tym jeden głos był nieważny. Komisja skrutacyjna ogłosiła, że nadzwyczajne walne zebranie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich większością głosów przyjęło rezolucję następującej treści. Pisarze polscy zgromadzeni w dniu 29 lutego 1968 roku na nawalnym nadzwyczajnym zebraniu oddziału warszawskiego ZLP poruszeni zakazem dalszych przedstawień dziadów Mickiewicza na scenie Teatru Narodowego stwierdzają pierwsze, Od dłuższego czasu mnożą się i nasilają ingerencje władz sprawujących zwierzchnictwo nad działalnością kulturalną i twórczością artystyczną. Ingerencje dotyczą nie tylko treści utworów, lecz także ich rozpowszechniania i odbioru przez opinię Drugie. System cenzury oraz kierowania działalnością kulturalną i artystyczną jest arbitralny i niejawny nieokreślone są w nim kompetencje poszczególnych władz ani sposób odwoływania się od ich decyzji Trzecie. Ten stan rzeczy zagraża kulturze narodowej hamuje jej rozwój odbiera jej autentyczny charakter i skazuje na postępujące wyjałowienie zakaz, który dotknął dziady jest szczególnie jaskrawym tego przykładem Czwarte. Postulaty pisarzy przedstawione w formie uchwał i memoriałów przez władze ZLP oraz czołowych reprezentantów środowiska pisarskiego nie zostały dotąd uwzględnione. Powodowani troską obywatelską wzywamy władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do przywrócenia zgodnie z naszą wiekową tradycją tolerancji i swobody twórczej. Piąte. Domagamy się przywrócenia dziadów Mickiewicza w inscenizacji Kazimierza Dejmka których usunięcie ze sceny wywołało zrozumiałe rozgoryczenie mieszkańców stolicy. Oprócz projektów zgłoszonych przez Dobrowolskiego i Kijowskiego przygotowany był jeszcze trzeci projekt rezolucji autorstwa Jerzego Zagórskiego. Lipski opowiadał mi, że gdy się o tym dowiedział natychmiast już w trakcie zebrania odciągnął na bok Kijowskiego i Zagórskiego i doprowadził do tego, iż ten drugi postanowił nie zgłaszać swego projektu. Do propozycji Kijowskiego już w czasie zebrania Dopisano wzięty od Zagórskiego punkt piąty. W trakcie dyskusji zarysowała się wyraźna linia podziału. Część dyskutantów reprezentujących linię partyjną utrzymywała, że sprawa dziadów była błędem ze strony nieodpowiedzialnych czynników. Natomiast większość traktowała tę sprawę jako typową dla obowiązującej w PRL-u polityki kulturalnej i dostrzegła w niej zagrożenia dla polskiej kultury. Liczni dyskutanci wykraczali daleko poza samą sprawę dziadów, poruszając szerzej problemy życia umysłowego w Polsce. Słonimski na przykład w swoim odważnym i bezkompromisowym przemówieniu zaatakował cenzurę jako zjawisko krępujące życie intelektualne. Podkreślał niemożność umieszczania sprostowań w prasie. Mówił, że o ile przed wojną szermowano hasłem komuny, o tyle obecnie używany jest slogan Żydo-antykomuna, Stwierdził, że chociaż zlikwidowano stalinizm, to jednak niewiele pozostało ze zdobyczy października. Na zakończenie nawiązał do wydarzeń w Czechosłowacji i wyraził nadzieję, że zachodzące tam przemiany nie zdegenerują się z czasem, jak to się stało w Polsce, z ruchem reform październikowych. Posłonimskim przemówił Jasienica, który łączył zdjęcie dziadów z mechanizmami rządzenia bez żadnej kontroli społecznej. Zaatakował prasę za brak realnego rozeznania, co ludzi naprawdę obchodzi i czym żyją. Mówiąc o studentach, stwierdził, że obcy jest im model nowego, karierowiczowskiego mieszczaństwa. Następnie odczytał cytowaną już antysemicką ulotkę, rozdawaną w Uniwersytecie Warszawskim i zawołał hańba. Sala odkrzyknęła chórem hańba. Rozległy się głosy to bolcio i miecio. W tym momencie zakrzyknął putrament to prowokacja. Jasienica odparł. Tak, prowokacja, ale czyja? Na co putrament miał rzucić... Mnóstwo brudnych rąk. Jasienica powiedział Uskarżają się u nas słusznie na propagandę przerzucającą odpowiedzialność za ludobójstwo z Niemców na Polaków. Taki wierszyk pomaga naszym oszczercom. Napisali go ci, co narzekają na tego rodzaju propagandę. Putrament Partia walczy z antysemityzmem. Jasienica Dajcie dowody. Putrament Dochodzenia w sprawie ulotki są w toku. Powtarzam jeszcze raz, że partia walczy z antysemityzmem. Głos sali walczy i przegrywa walkowerem. Jastrun przeprowadził analizę dramatu Mickiewicza i stwierdził, że Dejmek zbliżył się do centralnego problemu sztuki, to znaczy dramatu tyranii i miłości. Za niedopuszczalne uznał wtrącanie się do wizji reżysera. Z kolei Kołakowski wskazywał, że cała dramaturgia światowa, od Aeschylosa poczynając poprzez Szekspira po Ionesco, stała się jednym wielkim zbiorem aluzji do Polski Ludowej – gdyż cała sztuka światowa zajmuje się elementarnymi wartościami ludzkimi. Przestrzegał też przed powrotem do żdanowszczyzny, podkreślając, że pozbawione koncepcji władze administracyjne zadają kulturze narodowej niezliczone ciosy chaotycznie i w popłochu. Bardzo osobiste przemówienie wygłosił Andrzejewski. Jestem w życiu społecznym za spokojem i rozwagą. Ale żyjemy niestety w roku 1968 w takich warunkach, że spokój i rozwaga każą mówić o rzeczach najboleśniejszych. W moim odczuciu i rozumieniu, a jestem pewien, że nie tylko w moim, już nie istnieją słowa dość umiarkowane i przyciszone, aby wyrazić cały ogrom sprzeciwów, jakie muszą ogarniać w obliczu postępującego z roku na rok procesu wyjaławiania i niszczenia polskiej myśli i polskiej kultury. Optymistyczne frazesy, Jakich było tak wiele przed rokiem na Kongresie Kultury Nie przysłaniają i przysłonić nie mogą smutnej rzeczywistości Co myśli i mówi naród Znajduje się w niedosłyszeniu i w lekceważącej pogardzie Każda śmielsza inicjatywa zmierzająca do sądowania naszego życia współczesnego Utrącana Każde dzieło twórcze śmiało dotykające ran i schorzeń Zakazywane lub poddawane niszczycielskim zabiegom Współczesność jest zakłamana Historia fałszowana Znajdujemy się w sytuacji, w której my, polscy pisarze, z całą, na jaką tylko nas stać siłą i stanowczością, powinniśmy uderzyć na alarm, ponieważ sam byt polskiej kultury i polskiej twórczości jest zagrożony. Dokąd idziemy? Nie wypowiadam tych gorzkich słów, aby jątrzyć lub wedle popularnego powiedzenia wbijać nóż w plecy. Najwyższy czas, aby ludzie polską rządzący zrozumieli, że głosy krytyki nawet najostrzejszej, protesty i demonstracje, szczególnie demonstracje młodzieży, nie są podyktowane wrogością. Ich jedyną racją jest rzetelna troska obywatelska o los tego kraju i los ludzi, którzy na tej ziemi żyją, pracują i tworzą. Od wielu lat nie zabierałem głosu publicznie, ale teraz z całą odpowiedzialnością, na jaką mnie stać, chcę powiedzieć że w Polsce, wbrew oficjalnym raportom, sprawozdaniom i relacjom, dzieją się rzeczy przeciwne podstawowym prawom egzystencji społecznej, politycznej i moralnej. Wcale mi doprawdy nie lekko to powiedzieć i takie oskarżenie podnieść. Uważam jednak, że uczynić to jest moim obowiązkiem i to tu i teraz, bo nie mam możliwości przemawiania publicznie gdzie indziej. Przemówienie to nagrodzono długotrwałymi oklaskami. Wybitnie prorządowo występowali na zebraniu Artur Sandauer i Leon Pasternak. Pierwszy w czasie przemówienia Międzyrzeckiego, gdy mówca twierdził, że kultura polska jest jedna i niepodzielna, przerywał mu pytaniem, a co to znaczy niepodzielna? Przewodniczący zebrania musiał interweniować, aby uspokoić Sandauera. Z kolei Pasternak usiłował przerwać przemówienie Mariana Grześczaka. Andrzej Mencfel, który brał udział w manifestacji po ostatnim spektaklu dziadów i został wtedy zatrzymany, protestował przeciwko tezie, że demonstracja miała charakter antyradziecki. Celem demonstrantów było doprowadzenie do wznowienia spektakli dziadów. Co prawda, mówił Mencfel, do grupy studentów dołączył prowokator, który między innymi namawiał do wybijania szyb, ale prędko został rozpoznany i wykluczony. W czasie trzygodzinnego pobytu w komisariacie zatrzymani śpiewali piosenki radzieckie, szczerze, a nie szyderczo. Tomasz Burek dodał, że stwierdzenie, iż były to chuligańskie wybryki, stawia pod znakiem zapytania 24-letnie metody wychowawcze w Polsce Ludowej. Około północy przemówienie wygłosił Putrament, który pytał, czy zebrani chcą naprawić, czy też jeszcze bardziej zaostrzyć sytuację. Gdy oświadczył, że nigdzie nie ma demokracji idealnej, to odpowiedział mu głos sali – Mówić jak Czesi. Putrament stwierdził, że Gomułka jest trudny w rozmowie, nie ma poczucia humoru, ma uraz na punkcie literatów. Mówca pytał retorycznie, kto mógłby przyjść na miejsce Gomułki i odpowiadał ironicznie, może kardynał Wyszyński, który nawet z Watykanem nie potrafi się dogadać. Następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy chcą wojny. Ustawiając się na pozycjach przedstawiciela władzy, stwierdził sarkastycznie, to mnie będą bili za to zebranie. Jednak najgłośniejsze przemówienie wygłosił Stefan Kisielewski. Stało się ono szerzej znane po przemówieniu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR na Naradzie Warszawskiego Aktywu Partyjnego 19 marca, kiedy to w czasie transmitowanego przez radio i telewizję wystąpienia cytował fragmenty wypowiedzi Kisielewskiego. Popularny felietonista Tygodnika Powszechnego mówił 29 lutego. Byłoby oczywiście rzeczą śmieszną, gdybyśmy dzisiaj mówili o sprawie dziadów, nie rzucając jej na tło szersze. Ja bym drastycznie mógł powiedzieć, że jeśli ktoś przez 22 lata dostaje po gębie i nagle w 23 roku się obraził, to jest coś dziwnego. Następnie upomniał się o nieistniejących w oficjalnym życiu umysłowym PRL pisarzy Adolf Nowaczyński, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński i ludzi nauki Stanisław Kott, Marian Kukiel, Władysław Pobuk malinowski Wyrzekliśmy się najwybitniejszego poety mojego pokolenia Czesława Miłosza co się stało ze znanym na całym świecie, a nieznanym w Polsce Witoldem Gombrowiczem. Odcinek 17 Historia w Polsce korygowana jest wstecz na zasadzie interesu politycznego jakiejś partii. Zarządzanie cenzurą zależy od jakiegoś ciemniaka, który na przykład zabrania pisać o stuleciu rodzin Józefa Piłsudskiego. Ciemniacy w Polsce uzbrojeni są w monopol władzy. Kisielewski wskazywał, że corocznie obchodzi się dzień 22 lipca, natomiast manifest lipcowy jest drukiem zakazanym. Mówił, że cenzura stanowi państwo w państwie, że jest instytucją tajną i nielegalną. Jeżeli scenzurowany tekst posiada białe plamy, wiadomo, że autor chciał powiedzieć coś, co cenzura mu skreśliła. Dzisiaj teksty są tak preparowane, że autor jest bezsilny. Wykreśla się najważniejsze ustępy, jakoś całość sztukuje. Dyrygowanie kulturą jest aktem wandalizmu. Kisielewski opowiedział się za projektem rezolucji kijowskiego, która stawia sprawę całościowo na tle tej skandalicznej dyktatury ciemniaków w polskim życiu kulturalnym. O przyjętej na tym zebraniu rezolucji Tarniewski napisał, że była do pewnego stopnia rozwinięciem listu 34. Zdaniem Tarniewskiego różnica polegała na tym, że rezolucję uchwaliło zwołane zgodnie ze statutem zgromadzenie członków organizacji. Rezolucja była oświadczeniem woli wyrażonej przez korporację zawodową pisarzy. Nieczęsto się zdarzało, aby takie zbiorowe oświadczenia wyrażały rzeczywiście to, co uchwalająca je zbiorowość chciała wyrazić. W kwietniu 1968 roku przebywał w Warszawie znany dziennikarz z Czechosłowacji, jeden z redaktorów tygodnika Literarni Listy Jizi Lederer Był on dobrze zorientowany w sprawach polskich Na temat wspomnianego zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich Napisał m.in. W czasie zebrania koło budynku literatów Zaczęły się zbierać grupy milicjantów To było pod wieczór A w nocy około 11 Zaczęły podjeżdżać pod budynek ciężarówki Z ludźmi chcącymi się dostać do wewnątrz Przedstawiali się jako delegacje robotnicze a przywozili rezolucje ostro potępiające przebieg zebrania, a nawet wystąpienia niektórych pisarzy. To wszystko w chwili, gdy zebranie jeszcze trwało. Ciężarówek przybywało, napór delegacji robotniczych wzrastał, po północy zakończono więc zebranie. Oto w jaki sposób w 1981 roku wspominali je dwaj uczestnicy. Kijowski oraz Brown. Kijowski. W pewnej chwili zebranie zostało przez przewodniczącą Wandę Żółkiewską przerwane wiadomością, że pod budynkiem, w którym się odbywało, a był to budynek zax na ulicy Daniłowiczowskiej, pojawiły się jakieś grupy niezidentyfikowanych osobników, mężczyzn, kobiet. Przedstawili się jako delegaci Zakładów Pracy Warszawy i domagali się wpuszczenia na zebranie, ażeby mogli wyrazić swoje oburzenie z powodu tego, co się mówi na naszym zebraniu. Zarząd sprzeciwił się wpuszczeniu tych grup. Ludzie ci zaczęli się zachowywać dosyć agresywnie Grozili wejściem siłą Wobec tego Wanda Żółkiewska zdecydowała się zebranie przerwać Ale rezolucje były uchwalone Podobnie ten sam incydent zrelacjonował Brown Oddajmy jeszcze głos Putramentowi Dla którego to zebranie to była najgorsza rozróbka od 1956 roku Pod pewnym względem gorsza nawet od oworocznych bo wtedy tak jaskrawej klęski nie ponieśliśmy, bośmy przed próbami się cofali. Reprezentujący w środowisku pisarzy partię i w kierownictwie partii pisarzy Putrament podaje, że Komnen, w ten sposób Putrament kryptonimował Kliszkę, wszelkimi sposobami dążył do udaremnienia zebrania, a gdy mu się to nie udało, był zdecydowanie przeciwny przedstawianiu na nim projektu rezolucji pisarzy partyjnych. Dopiero koło południa w dniu zebrania kierownictwo partii zgodziło się, aby projekt rezolucji zgłoszono. Na temat wizyty nocnych gości Putrament napisał, co następuje. Przedstawiłem się i spytałem, o co im chodzi. Wyszła jakaś kobieta. Jesteśmy aktywistami z woli. Chcemy wejść, żeby wziąć udział w dyskusji. Odparłem, że dyskusja już skończona, że właśnie odbywa się głosowanie. No to bardzo prosimy, wpuśćcie nas, niech usłyszą, co myślą robotnicy Warszawy. Wyobraziłem sobie reakcję tych naszych przeciwników na sali, na widok tych spóźnionych gości. I zacząłem na tym zaiksowskim ganku przekonywać mroczną gromadę, że ich wizyta przyniesie więcej szkody niż pożytku. Zacząłem się powoływać na swoje partyjne funkcje i tytuły. I teraz moja rozmówczyni z jakimś żalem powiedziała, no jeśli tak sądzicie, to trudno. Chcieliśmy wam pomóc. Chodźcie, towarzysze. Ruszyli spod drzwi w mokrą noc. Współprowadzący zebranie Międzyrzecki zanotował, że część sali opustoszała. W pewnej chwili do Wandy Żółkiewskiej przybiegł Andrzej Tchórzewski, oznajmiając, że budynek jest otoczony przez samochody pancerne. Żółkiewska opuściła na chwilę salę, wróciła roztrzęsiona i dramatycznym głosem zaapelowała o zgodę na przerwanie zebrania z bardzo ważnych powodów. Jacek Moskwa, który przygotował do druku fragmenty stenogramu zebrania, napisał... Protokół zebrania kończy się zapisem, który dobrze oddaje dramatyzm tej nocy. Przewodnicząca Są bardzo ważne powody, ażebyśmy to zebranie natychmiast skończyli. Zaufajcie mi, koledzy, starałam się przewodniczyć i dać wam dowód swojej lojalności. W tej chwili przerywam zebranie. Bardzo was o to proszę. Zamykam obrady. Kiedy w kilka minut później opuszczaliśmy salę, wspomina Międzyrzecki, zauważono, że od pół godziny nie ma między nami członków POP – którzy wyszli wcześniej, zostawiając na sali obrad samych tylko zwolenników uchwalonej rezolucji. Przed wejściem do domu zaik u stała grupa zagranicznych korespondentów. Wychodziliśmy dużą grupą, żadnych czołgów ani samochodów pancernych. 19 marca 1968 roku pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR przemawiając w sali kongresowej nawiązał do nadzwyczajnego zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. O intencjach organizatorów zebrania warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich świadczy nie tyle i nie tylko podjęta tam rezolucja, lecz przede wszystkim przebieg tego zebrania, treść szeregu przemówień, jakie tam wygłoszono. Inspiratorom zwołania nadzwyczajnego zebrania pisarzy stolicy nie chodziłoby najmniej o uzyskanie wyjaśnień w sprawie zdjęcia dziadów. Chodziło im o zorganizowanie demonstracji pisarzy, o rozpalenie atmosfery podniecenia i niepokoju i przeniesienie jej poza środowisko pisarzy. Chodziło im o rozpalenie walki skierowanej przeciwko kierownictwu naszej partii, przeciw rządowi, przeciw władzy ludowej. Te swoje reakcyjne cele zasłonili oszukańczym hasłem obrony kultury narodowej. Przebieg zebrania warszawskich pisarzy trzeba będzie podać do wiadomości publicznej. Atmosferę tego zebrania, jego wydźwięk polityczny najlepiej oddaje przemówienie Kisielewskiego. Następnie Gomułka zacytował wyjątki z tego przemówienia. Przypomniał również, że na zebraniu Kisielewski podjął obronę niejakiego Szpotańskiego, który został skazany na trzy lata więzienia za reakcyjny paszkwil, ziejący sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii i do organów władzy państwowej. Utwór ten zawiera jednocześnie pornograficzne obrzydliwości, na jakie może się zdobyć tylko człowiek tkwiący w zgniliźnie Rynsztoku, człowiek o moralności Alfonsa. W przemówieniu transmitowanym na żywo przez radio i telewizję tak wypowiadał się przywódca rządzącej partii – inwektywy i insynuacje. Z analogicznym atakiem na część środowiska literackiego już tydzień wcześniej wystąpił Ryszard Gontarz – Stwierdzał on, że na zjeździe doszło do skandalicznych ataków na władzę ludową. Padały demagogiczne hasła. Wygłaszano wrogie Polsce Ludowej i socjalizmowi przemówienia. Niektórzy nie cofali się przed kalumniami i oszczerstwami. Zarówno w artykule Gontarza, jak i w przemówieniu Gomułki wyczuwalne jest posądzenie o manipulowanie nastrojami środowiska literackiego. W myśl tej tezy inspiratorom zebrania przyświecały cele otwarcie polityczne. Czy rzeczywiście tak było? Przypomnijmy, że Kijowski mówił, iż zwrócił się do pewnej grupy kolegów z propozycją opracowania rezolucji, ale oczywiście nie był to żaden spisek, jak chciała marcowa propaganda. Przez szereg tygodni środki masowego przekazu wracały do tego zebrania. W maju członek zarządu sekcji tłumaczy Polskiego Klubu Zygmunt Stoberski, pisał, że prowodyży zebrania przyjmowali pozy nieomylnych wieszczów narodowych starających się narzucić władzom swój punkt widzenia z pozycji siły i niczym nieuzasadnionego poczucia wyższości. Bezkarność wrogich Polsce ludowej elementów zachęca ich nie tylko do umacniania się na wrogich pozycjach, lecz również do wywierania moralnego nacisku na uczciwych skądinąd pisarzy o znanych nazwiskach i zmuszania ich do sprzecznych z interesami socjalizmu posunięć. W marcu ton wypowiedzi prasowych był jeszcze bardziej radykalny. Więcej było pospolitego donosicielstwa Jan Ruszczyc stwierdzał dobitnie Sławetne, nadzwyczajne zebranie pisarzy było jedyną chyba trybuną w Polsce z której można było rzucać bezkarnie takie oszczerstwa Od razu należy zaznaczyć, że nie bezkarnie Najodważniejsi mówcy mieli za swoje wystąpienia zapłacić wysoką cenę niektórzy nawet bardzo wysoką Dodatkowo nie oszczędzano im w środkach masowego przekazu rozmaitych pomówień i oszczerstw Odmawiano im prawa do obywatelskiej troski i wypowiadania się w najistotniejszych sprawach. Do dobrego tonu publicystyki marcowej należało też notoryczne przekręcanie ich intencji. Na przykład Ruszczyc pisał Myliłby się ten, kto sądziłby, że w przemówieniach Kołakowskiego i Andrzejewskiego znajdzie analizę sytuacji w dziedzinie kultury polskiej, analizę, jakiej należałoby oczekiwać od człowieka nauki czy pisarza. Zasklepieni wiałowej negacji zdolni byli tylko do historycznych wręcz ataków na politykę partii i władzy ludowej. Otwarcie dawano do zrozumienia, że tego typu wypowiedzi i działania o charakterze opozycyjnym, czy choćby tylko niezależnym, nie będą dłużej tolerowane. Henryk Gaworski, który uczestniczył w zebraniu, stwierdzał Jedno tylko powiedzieć trzeba jasno Trybuna Związku Literatów nie może nigdy więcej stać się bazą wypadową ataku na naszą partię, na naszą ojczyznę. I to bez względu na to, jakie subtelne różnice dzielą naszych przeciwników, czy jakie w danej chwili łączą ich racje. Jasienica w wydanym drukiem pamiętniku zanotował 5 stycznia 1970 roku na interesujący nas temat. W lutym 1968 roku trzej starsi panowie – Zygmunt Mycielski, Juliusz Żuławski i autor – zastanawiali się wspólnie nad potrzebą i sensem wysłania do przewodniczącego Rady Państwa Listu protestującego przeciwko zdjęciu ze sceny dziadów Mickiewicza. Szacowni dżentelmeni debatowali przez cały wieczór. Następnego zaprosili do swego grona jeszcze jednego rówieśnika, Jerzego Andrzejewskiego oraz przedstawiciela pokoleń młodszych, pięćdziesięcioletniego Pawła Herca. Rozprawiano, wypito sporo kawy, sporządzono projekty listu i postanowiono ostatecznie nic nie pisać. Wkrótce potem swoboda twórcza zatriumfowała w Warszawie i w całej Polsce – Prasa poinformowała naród o rzeczonej naradzie, odsłoniła jej złowrogi charakter. Z kameralnej w czterech ścianach prowadzonej i jałowej w rezultacie rozmowy kilku osób uczyniła fragment spisku, mającego na celu zamach stanu, zmianę ustroju oraz inne okropności. Mógłby ktoś powiedzieć, że ta ironiczna relacja Jesienicy o niczym nie świadczy. Otóż wypada przypomnieć, że pamiętnik swój pisał on do szuflady, bez szans na opublikowanie, gdyż po marcu jego nazwisko, aż do śmierci w sierpniu 1970 roku, znalazło się na liście cenzorskich zapisów. Można więc sądzić, że nie był zainteresowany tym, aby pisać nieprawdę, siebie samego zaś nie musiał przekonywać, jak było naprawdę. Nie było więc żadnego spisku literatów, nie było też z ich strony żadnych przygotowań do zamachu stanu po prostu ludzie pióra nie mogli nie zareagować na bezprecedensową decyzję zdjęcia narodowego dramatu ze sceny Teatru Narodowego. Natomiast należy się zastanowić, czy 29 lutego nie było próby politycznej manipulacji lub też działań noszących znamiona prowokacji politycznej. Kisielewski wspominał w 1978 roku. Ciekawe, że przed tym zebraniem otrzymałem anonimowy telefon przyjacielsko ostrzegający Abym na owo zebranie nie chodził, bo to nie o mnie idzie. Podobny telefon otrzymał Paweł Jasienica. Najwyraźniej nie pasowaliśmy do z góry opracowanego scenariusza. Nasuwa się w tym miejscu kilka pytań, na które przy dzisiejszym stanie wiedzy nie można odpowiedzieć z całą pewnością. Skąd wzięły się delegacje robotnicze przed gmachem ZX? -u? Skąd owi robotnicy wiedzieli, o czym mówiono na zebraniu odbywającym się przy drzwiach zamkniętych? Kto i w jakim celu ich tam posłał? Co mieli uczynić, gdyby wpuszczono ich do sali obrad? Wreszcie, czyje interesy reprezentowali ci ludzie i kim byli naprawdę? Czy byli to rzeczywiście aktywiści z woli, jak przedstawili się putramentowi? W akcji tej zapewne współpracowały ze sobą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komitet Warszawski PZPR, prawdopodobnie prowadzący przez cały czas własną polityczną rozgrywkę przedstawiciele grupy partyzanckiej przewidując trafnie, jaki charakter będzie miało zebranie pisarzy, chcieli zakłócić jego przebieg. Jest bardzo możliwe, że świadomie lub nieświadomie przeszkodził im w tym putrament. Tarniewski z kolei widzi w owej nocnej wizycie aktywu próbę scenariusza, który Komitet Warszawski PZPR zastosował następnie w czasie uniwersyteckiego wiecu 8 marca. Marcinowi Królowi 1 marca nad ranem zrelacjonował dramatyczny przebieg zebrania jego uczestnik Mencwel. Niedługo potem opowieść Mencwela król przekazał Margeritowi. W ten sposób opis zebrania warszawskich literatów trafił na łamy zachodniej prasy. Tego samego dnia wieczorem w mieszkaniu Janiny Zakrzewskiej zebrała się grupa przyjaciół i znajomych. Obecni byli między innymi dwaj uczestnicy zebrania Kołakowski i Woroszylski. Wszyscy byli podnieceni. Jedynie Paweł Bejlin przez cały wieczór milczał zapytany przez panią domu, co się z nim dzieje, dlaczego jest w takim nastroju, odpowiedział – bo to jest już zupełnie nowa jakość. Wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, co się dzieje. Zdaniem Zakrzewskiej właśnie Bejlin miał pełną tego świadomość i nawet do pewnego stopnia przewidział to, co się później stało. Zebranie literatów miało określone konsekwencje polityczne. 2 marca aktyw warszawski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej potępił rezolucję pisarzy przyjętej uchwale czytamy m.in. Aktyw społeczno-polityczny Warszawy z niepokojem i oburzeniem śledzi poczynania reakcyjnej grupy członków warszawskiego oddziału ZLP, która występując pod płaszczykiem obrońców kultury polskiej z coraz większym zacietrzewieniem i wrogością atakuje partię i władzę ludową. Podstawowa organizacja partyjna przy oddziale warszawskim Związku Literatów Polskich uchwaliła rezolucję żądającą usunięcia ze Związku Jasienicy, Ksielewskiego i Grzędzińskiego. Nie czekając na stanowisko zarządu głównego ZLP w tej sprawie i jedynie prawomocne statutowo orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, ogłoszono owo żądanie w prasie. Ostatecznie zarząd nie uległ presji i nikogo ze Związku Literatów Polskich wówczas nie usunięto. Były to dla nas ciężkie chwile, wspomina Braun. Osobiście mogę tylko powiedzieć, że jako partyjny wówczas członek zarządu głównego, zobowiązany do forsowania uchwał POP, nie miałem innego wyjścia, jak złożyć legitymację partyjną i ustąpić zarządu głównego Związku Literatów Polskich. Inni zapłacili wyższą cenę. Międzyrzecki trafnie podkreśla, że najwyższą cenę przyszło zapłacić Kisielewskiemu, Jasienicy i Jerzemu Zawiejskiemu, który bronił w Sejmie atakowanych pisarzy i studentów Zresztą już niedługo potem trudno było precyzyjnie rozdzielić Kto jest w prasie atakowany za aktywny udział w omawianym zebraniu Kto za popieranie buntujących się studentów Kto za pochodzenie, a kto za całokształt Nieprzebierająca w środkach kampania nienawiści w prasie, radiu i telewizji Nasilała się nieomal z każdym dniem Nie wahano się przed żadnymi środkami Dobre było fałszerstwo ale równie dobry był atak fizyczny na przeciwnika. Fałszerstwem posłużono się właściwie od razu po zebraniu nad ranem 1 marca. O ósmej zadzwonił ktoś, wspomina Międzyrzecki. Przyjeżdżaj do ZLP. W bibliotece wyłożono sfałszowane stenogramy z zebrania. Musisz autoryzować swój tekst. O dziewiątej byliśmy na miejscu. Okazało się, że zdążono już przesłać z biura osiem egzemplarzy do różnych ministerstw i urzędów, nie powiadamiając o tym władz związkowych. Gruba robota, powiedział mi ktoś w przejściu I rzeczywiście Zatelefonowano przy mnie do Jerzego Andrzejewskiego Antoniego Słonimskiego i innych W wielu tekstach były daleko idące zmiany Niektóre fragmenty okazywały się w stenogramie Niezrozumiałym bełkotem Następnie Międzyrzecki przytacza fragment Swojej odpowiednio spreparowanej wypowiedzi I konstatuje Bełkot, brednie, imputowanie zdań niepowiedzianych Podobnie spreparowane są inne wypowiedzi Zmianki w nawiasach, oklaski, przydają im jeszcze ponurego humoru. Kilka tygodni później Międzyrzecki zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu głównego ZLP. Dopóki jednak uczestniczył w pracach zarządu, jak sam pisze, niemożliwe było podejmowanie uchwał godzących w rezolucję warszawską. Niemożliwe było również chowanie pod sukno rezolucji środowisk pozawarszawskich. Solidarność z warszawskimi kolegami wyrazili na przykład pisarze krakowscy Sprawa dziadów i zebranie literatów wraz z towarzyszącą mu aurą skandalu, wydarzenia te oznaczały dalsze pogorszenie się atmosfery politycznej. Choć kalendarz wskazywał styczeń i luty, większość badaczy skłonna jest uznawać je za integralną część wydarzeń marcowych. Janusz Janicki i Mieczysław Jaworski, autorzy oficjalnej z 1988 roku, wykładni stosunku władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do problemu marca stwierdzają – Obie akcje przyczyniły się do wyraźnego podgrzania nastroju w niektórych środowiskach warszawskiej inteligencji oraz wśród młodzieży studenckiej. Wykorzystały to ekstremalne grupy do inicjowania ostrzejszych, bardziej spektakularnych działań. Było to zresztą obiektywnie na rękę również tym ugrupowaniom, które dążyły do zastosowania środków silnej ręki i usiłowały skłonić kierownictwo partii do podejmowania takich działań. Autorzy tych słów nie napisali, jakie to ugrupowania dążyły do zastosowania środków silnej ręki, ale jest oczywiste, że mieli na myśli Moczara i jego stronników. To oni wygrywali dla własnych celów protesty intelektualistów i opozycyjnie nastawionych studentów. Niezależnie od tego, iż pewne posunięcia partyzanci inicjowali sami, to również swoim postępowaniem nierzadko wymuszali niektóre przewidywane przez nich zachowania swoich politycznych przeciwników, i w tym sensie ich działania nosiły wszelkie znamiona prowokacji. Rozdział 7. Wiec. Przez cały luty trwała w Uniwersytecie wojna ulotkowa, zainicjowana tekstem autorstwa Kuronia i Modzelewskiego Polityczny sens petycji w sprawie dziadów. Ukazanie się ulotki zbiegło się w czasie z akcją zbierania podpisów pod petycją do Sejmu. Ulotkę rozkolportowano podobno na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego i w domach studenckich. Kiedy na terenie UW pojawiły się wspomniane ulotki antysemickie, o autorstwo których od początku podejrzewano MSW, młodzież odpowiedziała ulotką, Prawa Obywatelskie Znów Zagrożone, przygotowano przez Jakuba Karpińskiego. W zakończeniu czytamy tam, Antysemici, wydaje się wam, że jesteście głośni, a Wy jesteście naprawdę cisi. Ostatnie określenie było wyraźnym nawiązaniem do tytułu Opery Szpotańskiego. 22 lutego w mieszkaniu Andrzeja Zabudowskiego odbyło się spotkanie, w którym obok gospodarza uczestniczyła część najaktywniejszych komandosów. Blumstein, Bogucka, Witold Holsztyński, Kuroń, Irena Lasota, Lityński, Michnik, Modzelewski, Aleksander Perski, Schleifer i Barbara Toruńczyk. W czasie tego spotkania postanowiono najpóźniej w tydzień po nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich zorganizować na terenie Uniwersytetu Warszawskiego wiec. Jeśli w ciągu tego tygodnia władze UW lub któraś z organizacji uniwersyteckich zorganizują zebranie w sprawie dziadów, wtedy wiec będzie niepotrzebny, ponieważ zebranie zostanie odpowiednio rozpropagowane, a następnie przekształcone w wiec. Komandosi mieli przyczyniać się do stworzenia wśród studentów atmosfery sprzyjającej zwołaniu wiecu. Według Modzelewskiego młodzież nalegała na wiec. Komandosi chcieli go organizować z wielu powodów. Protest przeciwko zdjęciu dziadów i represjonowaniu w związku z tym studentów, gest solidarności z pisarzami, którzy, jak się spodziewano, potępią decyzję władz w sprawie dziadów, wreszcie było w tym coś z chęci zobaczenia, jak to będzie. Modzelewski, starszy i bardziej doświadczony, mający za sobą więzienie, był wówczas zdecydowanie przeciwny zwoływaniu wiecu, o ile władze nie zdecydują się na bezpośrednie represje wobec członków grupy. Uważał, że tylko w przypadku ataku na środowisko wiec jest niezbędny. W każdym innym razie według niego komandosi mogli tylko stracić, nie mając w zasadzie możliwości niczego osiągnąć. Swoje stanowisko Modzelewski tłumaczył też groźbą strat i represji oraz tym, że sprowokowane władze prawdopodobnie zlikwidują enklawę tolerancji w Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorytet w grupie przesądził. Udało mu się przekonać większość, żeby przynajmniej na razie nie organizować Wiecu. 3 marca analogiczny pogląd w rozmowie z Modelewskim wyrazili Kołakowski i Pomian. Kołakowski przy innej okazji, mówiąc o przygotowywanym przez komandosów Wiecu, podobno miał się wyrazić: Ci smarkacze chcą nas wpędzić w sytuację, w której my się wcale nie chcemy znaleźć. Tymczasem zaszły wydarzenia, które nieco zmieniły sytuację. Prokuratura prowadziła śledztwo przeciwko Michnikowi i Schlaiferowi pod zarzutem informowania zagranicznego dziennikarza. Równocześnie wobec nich wdrożono w Uniwersytecie Warszawskim postępowanie dyscyplinarne. 23 lutego rektor Uniwersytetu Warszawskiego Stanisław Turski wystosował do ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego list informujący o wyczerpaniu istniejących możliwości przeciwdziałania wystąpieniom Michnika i Schlaifera, sugestią, aby minister wkroczył w trybie nadzoru zwierzchniego. Sprawa dziadów i następujące po niej wydarzenia przyczyniły się do silnego dowartościowania pierwiastka narodowego w ideowym zapleczu komandosów. Przez dłuższy czas przynajmniej część z nich wydawała się niedoceniać tradycji narodowej. Ci młodzi ludzie bardzo obawiali się nacjonalizmu i tego, że poprzez silną narodową afirmację sami mogliby stać się nacjonalistami. Przyjęcie przez nich takiej postawy było tym łatwiejsze, że narodowej afirmacji towarzyszyła w Polsce stosunkowo silna podbudowa religijna, a komandosi słynczonie, jak powiedziano, byli ludźmi niewierzącymi. O ile jednak otwarcie w stronę katolicyzmu miało się dokonać po marcu, o tyle pełniejsze otwarcie na wartości narodowe dokonało się wcześniej. Michnik na przykład wskazywał, że znaczenie problemu narodowego komandosi wyraźniej zaczęli dostrzegać właśnie w 1967 roku. Nie znaczy to naturalnie, że wcześniej byli narodowymi nihilistami i kosmopolitami, jak im to później zarzucała marcowa propaganda. Tyle, że nie akcentowali pierwiastka narodowego w stopniu, na jaki zasługiwał. Zdaniem Lityńskiego, nieco inaczej niż Michnika, problem narodowy w rozmowach komandosów pojawił się równocześnie z problemem religii, wiary. List biskupów polskich skierowany do biskupów niemieckich pozwolił co prawda nam, w większości wywodzącym się z rodzin ateistycznych, poczuć, że Kościół nie jest reakcyjny, że odgrywa ważną rolę w budzeniu świadomości czy choćby inspirowaniu myślenia. Ale nie potrafiliśmy na ten list jakoś zareagować, bo nie potrafiliśmy, tak jak większość społeczeństwa, go zrozumieć naprawdę. Tylko nieliczni związani z nami ludzie, jak Waldek Kuczyński czy Antek Zambrowski, otwarcie na zebraniu partyjnym opowiedzieli się za tym listem, w wyniku czego wylecieli z pzpr i Uniwersytetu. Jeśli chodzi o kontakty z Kościołem, to zapoczątkował je Adam Michnik już na początku lat sześćdziesiątych. To on pierwszy zaczął czytać Tygodnik Powszechny, Więź i inne Pisma Katolickie. Ja też zacząłem czytać i to było odkrycie. Ten język, którym w ogóle nie umieliśmy operować. Ten sposób widzenia świata, który był dla nas obcy i pasjonujący. Odkrycie religii stało się dla wielu z nas początkiem nowej drogi duchowej, ale to okazało się dużo później. Na przełomie lat 1967-68 komandości zbierali się częściej niż poprzednio. Do spotkań dyskusyjnych z okazji urodzin czy imienin, na których, jak pisze Anna Siwek, omawiali problemy polityczne, gospodarcze, społeczne, doszedł nowy temat, bieżące wydarzenia. Nadal tak zwane salony odbywały się w szerokim gronie kilkudziesięciu osób, ale stopniowo uformowała się wąska grupka, coś w rodzaju aktywu, sztabu, śledząca i omawiająca wszystkie aktualne zdarzenia. Do tego ścisłego kierownictwa słusznie zalicza ona Kuronia, Modzelewskiego, Michnika, Lasotę, Bogucką, Toruńczyk, Grudzińską, Lityńskiego, Blumsteina, Deitschgewanda i Karpińskiego, który od czasu powrotu z więzienia Kuronia i Modzelewskiego regularnie uczestniczył w spotkaniach. Listę tę należałoby jeszcze rozszerzyć o Szleifera i Góreckiego, Siwek trafnie podkreśla, że bliskie związki przyjacielskie z komandosami łączyły też niektórych asystentów i obok Karpińskiego wymienia Jana Grosa, Marcina Króla, Waldemara Kuczyńskiego, Aleksandra Smolara, Jadwiga Staniszkis i Andrzeja Zabudowskiego. Jako seminarzyści studium doktoranckiego stanowili grupę intelektualną bardziej zainteresowaną rozważaniami teoretycznymi, aniżeli bezpośrednią, konkretną działalnością i raczej w takiej roli występowali w kręgu komandowskim. Ich stosunek do młodszych kolegów był pozytywny, popierali ich działania, niekiedy udzielali rad i pomocy. 3 marca z okazji urodzin Kuronia odbyło się kolejne spotkanie, na które przybyło ponad 50 osób. Ze względu na zainstalowany w mieszkaniu Kuronia podsłuch ponownie skorzystano z uprzejmości jego sąsiadki Wandy Szymanko-Marchlewskiej i spotkanie odbyło się w jej mieszkaniu. Kolejnych przybywających do Kuronia gości informowano, że powinni udać się do sąsiedniego lokalu. Kuroń wygłosił referat o mesjanizmie klasy robotniczej, w którym podjął kwestię udziału robotników w zarządzaniu przemysłem i podziałem dochodu narodowego. Mówca opowiadał się za przekazaniem władzy w dziedzinie gospodarczej radom robotniczym. W trakcie zebrania dotarła wiadomość o ostatecznej decyzji relegowania z Uniwersytetu Warszawskiego Michnika i Szlajfera. W tej sytuacji postanowiono jeszcze tego samego dnia zebrać się w węższym gronie, aby zastanowić się nad dalszą akcją. To drugie spotkanie, w którym uczestniczyli Kuroń, Modzelewski, Michnik, Blumstein, Bogucka, Górecki, Grudzińska, Holsztyński, Karpiński, Lasota, Lityński, Zofia Lewicka, Sylwia Poleska, Aleksander Smolar, Toruńczyk odbyło się w pokoju wynajmowanym po sąsiedzku przez Deitschgewanda. Zdecydowano zorganizować na terenie Uniwersytetu Warszawskiego Wiec Studencki w środę 6 marca. Odcinek 18. Plany te zostały sprecyzowane następnego dnia w mieszkaniu Karpińskiego, gdzie odbyło się kolejne zebranie. Obecna była większość uczestników narady u Dajdżewanda. Lasocie powierzono ostateczną redakcję rezolucji, które miały być odczytane w czasie wiecu. Postanowiono także, iż wiec studentów zostanie zorganizowany 8 marca w południe na dziedzińcu przed gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej. Zebrani byli zgodni co do tego, że główne role powinny odegrać dziewczyny, bo prawdopodobieństwo ich aresztowania było mniejsze. Dlatego też ostateczną redakcję rezolucji powierzono Irenie Lasocie. Grudzińska zaś miała być odpowiedzialna za ochronę wiecu, jej mieli podlegać koledzy ochraniarze. W tym miejscu należy zatrzymać się chwilę nad kwestią relegowania z Uniwersytetu Warszawskiego Michnika i Schleifera. Decyzja została oficjalnie ogłoszona 4 marca. Podjął ją minister Jabłoński, a nie Uniwersytecka Komisja Dyscyplinarna. W świetle obowiązujących przepisów decyzja była bezprawna. Mechanizm jej podjęcia do dzisiaj nie został dokładnie wyjaśniony. Oficjalnie tłumaczono, iż minister podjął ją w trybie nadzoru ogólnego – Jakie ministrowie sprawują nad podległymi im instytucjami. Jednak pod adresem tego wyjaśnienia można wysunąć szereg wątpliwości i zastrzeżeń. Tarniewski i w za nim Andrzej Albert są skłonni przyjąć, że Jabłoński podjął decyzję o relegowaniu obu studentów na podstawie informacji, a być może nawet i sugestii płynących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komitetu Warszawskiego przy czym nie jest wykluczone, że rolę pośrednika odgrywał rektorat Uniwersytetu Warszawskiego. W myśl tej prawdopodobnej sugestii z MSW miał wyjść sygnał, aby sprowokować zupełnie zrozumiały protest ze strony studentów. Zwraca uwagę, że z ogłoszeniem decyzji o relegowaniu obu studentów zwlekano kilka tygodni. Dlaczego jednak właśnie 4 marca ogłoszono tę decyzję? Nie można wykluczyć, iż pewien wpływ miał fakt, iż 6-7 marca odbywało się w Sofii kolejne posiedzenie Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego. O spotkaniach takich zawczasu nie informowano opinii publicznej. Społeczeństwo, w tym zapewne i oskarżeni później o próbę zamachu stanu komandosi, nie wiedziało, że Gomułki w tym czasie nie będzie w Polsce. Ale ludzie na kierowniczych stanowiskach w partii i państwie, jak np. Moczar, Kempa czy Gierek, byli o tym oczywiście poinformowani. Jeśli decyzję o relegowaniu studentów ogłoszono po to, aby ich koledzy zaprotestowali przeciwko niej właśnie wtedy, gdy pierwszy sekretarz będzie nieobecny w kraju, to było to działanie o znamionach politycznej czy może raczej policyjnej prowokacji i to wcale niekoniecznie wymierzanej przeciwko komandosom lub przynajmniej nie tylko przeciwko nim. 6 marca wpłynął do rektora turskiego list autorstwa Jasienicy datowany 3 marca 1968 roku. Oprócz jasienicy podpisy pod tekstem złożyli Andrzejewski, Bocheński, Jastrun, Konwicki, Słonimski, Wańkowicz i Ważyk. Wielmożny pan profesor dr Stanisław Turski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Magnificencjo. Fakt zakazu dalszych przedstawień dziadów Mickiewiczowskich w inscenizacji Kazimierza Dejmka głęboko dotknął i rozgoryczył tę część społeczeństwa, której losy kultury narodowej nie są obojętne. Deklaracja uchwalona przez nadzwyczajne zebranie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich w dniu 29 lutego bieżącego roku określiła to rozgoryczenie jako słuszne. Młodzież akademicka pierwsza zaprotestowała przeciwko zakazowi, składając przez to dowód postawy obywatelskiej. Jesteśmy przekonani, że ten jej postępek w piękny sposób wzbogaci historię wyższych szkół warszawskich. Dowiadujemy się obecnie, że kilku spośród tych studentów wytoczono sprawy dyscyplinarne. Apelujemy do jego magnificencji, by mocą swej władzy rektorskiej zechciał umorzyć postępowanie dyscyplinarne przeciw młodym ludziom, którzy, naruszając być może przepisy porządkowe, okazali się wierni kulturze narodowej i ogólnoludzkiej. Prosimy o przyjęcie wyrazów naszego szacunku. Również 6 marca w Uniwersytecie Warszawskim odbyło się otwarte zebranie uczelnianej organizacji partyjnej na temat perspektyw i kierunków rozwoju uczelni. W dyskusji głos zabrali m.in. Andrzej Duracz i Aleksander Perski. Wystąpili oni w obronie Michnika i Schleifera oraz podważali zasadność decyzji o relegowaniu ich z uczelni. Na temat tego zebrania mówiła występująca pod pseudonimem Barbara Dąbrowska, ówczesna studentka trzeciego roku Wydziału Historycznego. Normalnie na takie imprezy nikt nie chodził, ale wtedy audytorium maksimum było wypełnione po brzegi. Spodziewałam się, że ciało profesorskie poprze stanowisko studentów w sprawie dziadów i dwóch wyrzuconych i że to przekona władzę. I chyba rzeczywiście były jakieś głosy pracowników naukowych na ten temat, ale ich nie pamiętam. Za to pamiętam, jak po dramatycznym wystąpieniu jednego z komandosów, Olka Perskiego, o pogwałceniu zasad demokracji i samorządności uczelni, wstała jakaś panienka z geologii czy biologii i zaczęła biadolić, że w salach wykładowych brakuje krzeseł, a stołówka nie wydaje posiłków dietetycznych. Głos Olka został bez żadnej odpowiedzi czy repliki, jakby go wcale nie było. Miałam poczucie kompletnego surrealizmu tej sytuacji. Po tym burzliwym zebraniu Blumstein, Grudzińska, Lityński, Michnik i Toruńczyk udali się do Modzelewskiego, gdzie omówiono przebieg zebrania oraz reakcję sali na wystąpienia Duracza i Perskiego. Ida Martowa podaje, iż zebrani postanowili udać się do Jerzego Andrzejewskiego. W naradzie tej poza gospodarzem i wymienionymi komandosami uczestniczyć mieli m.in. Bocheński, Lipski, Wirpsza i Daniel Pasent. Modzelewski gdy odczytałem mu ten fragment, oświadczył, że nigdy nie był u Andrzejewskiego i nawet nie wie, gdzie mieszkał. Wyraźnie podkreślał zresztą, że nie było żadnych uzgodnień z literatami w kwestii wiecu. Natomiast umieszczenie na tej liście Pasenta, którego nie widział od 1957 roku, Modzelewski uznał za posunięcie celowe, wymierzone w politykę, którą Marcowi propagandyści atakowali za kosmopolityzm i zajmowanie niewłaściwej postawy. Tymczasem w trakcie zamkniętej części zebrania partyjnego w Uniwersytecie Warszawskim zarysowała się różnica w postawach pracowników naukowych w kwestii stosunku do przygotowywanego przez młodzież wiecu. Część opowiadała się za tym, aby wiec mógł odbyć się w spokoju, a nawet sugerowano, iż powinni wziąć w nim udział pracownicy naukowi, żeby w ten sposób zapobiec nieodpowiedzialnym ekscesom, a nade wszystko interwencji z zewnątrz. Grupa ta, której intencje bodaj najpełniej wyrażał wówczas Andrzej Murzynowski, uważała, że jest to problem wewnątrz uniwersytecki i należy rozwiązać go własnymi siłami. Ze stanowiskiem tym polemizował głównie prorektor Rybicki, który w swoim wystąpieniu dowodził, że władze uniwersytetu poradzą sobie bez angażowania pracowników naukowych, zostały bowiem przygotowane środki zaradcze. W owym czasie krążyły już w uniwersytecie rozmaite ulotki. W jednej z nich studenci upominali się o swobody obywatelskie. Prawa, które usiłuje się nam odebrać, czytamy, są potrzebą elementarną. Nie możemy ustąpić. Mamy takie same prawa jak czechosłowaccy studenci i te same środki obrony. Począwszy od 6 marca kolportowano również i tę ulotkę autorstwa Kuronia. Wiec w obronie swobód demokratycznych piątek godzina 12 dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego Precz z represjami, autonomia uniwersytetu zagrożona. Na wydziale historycznym ulotka ta była przyczepiona na tablicy ogłoszeń obok artykułu 83 Konstytucji mówiącego o wolności słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. Każdy, kto chciał, mógł się więc zawczasu dowiedzieć o wiecu, do którego przygotowania szły pełną parą. Przygotowywali się zresztą nie tylko organizatorzy, czyli komandosi, lecz także druga strona. Przemawiając 11 marca na naradzie aktywu społeczno-politycznego Warszawy, pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego, Kępa, stwierdził, że sprawa przygotowywanego wiecu znana była Komitetowi Warszawskiemu. Byliśmy świadomi, iż w przypadku dojścia do tego zgromadzenia nieuchronnie przekształcone ono zostanie w Trybunę Antypaństwowych Wrogich Polsce Ludowej Wystąpień, Trybunę Ataków na Kierownictwo Partii. W związku z tym wspólnie z sekretarzami Komitetu Uczelnianego i Kierownictwem Uczelni zastanawialiśmy się nad środkami, jakie należy podjąć, aby do zgromadzenia nie dopuścić. Kempa poinformował, że 7 marca władze Uniwersytetu Warszawskiego wydały zarządzenie, w którym studenckie zgromadzenie z góry uznawały za nielegalne. Zarządzenie to skierowano do dziekanów oraz do kierowników K